Petecki przerywa milczenie. Bartek Biedrzycki czyta klasyka polskiej fantastyki przygodowej. Bohdan Petecki w połowie drogi. Wydawnictwo Czytelnik, 1971 rok. Ja sobie tu notatki porobiłem w czasie lektury, bo... Często jest tak, że ja o czymś pomyślę, jak czytam, a potem jak mam coś napisać albo nagrać, to zapominam. Więc porobiłem sobie notatki. To jest stara książka i czuć, e, czuć ilość lat, które na tej powieści ciążą, ale nie dlatego, że problem w niej przedstawiony stał się nieaktualny, czy dlatego, że stała się archaiczna pod względem warsztatowym, czy fabularnym. To jest książka, która jest stara ciężarem idei w niej zaprezentowanych i sposobu ich prezentacji. W dalszej części omówienia mogą się pojawić tak zwane spoilery. Będę zdradzał istotne elementy fabuły, więc jeżeli ktoś jej nie czytał i nie jest gotów na tego typu no na ujawnienie takich elementów to dobry moment, żeby się powstrzymać akcja powieści rozgrywa się pod koniec XXI wieku, więc dla nas już nie tak znowu odległa jest to przyszłość, dla Peteckiego, który pisał ją na przełomie lat 60-70 ubiegłego wieku, czyli no, prawie 50 lat temu już niedługo będzie, jest to przyszłość odległa Widać w tej powieści to wszystko, w co ludzie, co fantaści w latach 50. i 60. wierzyli, że kiedyś się urzeczywistni, a o czym my już wiemy teraz, że ta ich wiara jest to kant dupy roztłuc. Pierwszą rzeczą, która zupełnie nie wytrzymała próby czasu jest wiara w to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych może mieć jakiekolwiek znaczenie w przyszłości. Teraz już wiemy, że jest to... Nie bójmy się powiedzieć, organizacja o znaczeniu marginalnym zajmuje się tym swoim UNICEF-em i różnymi innymi rzeczami, ale jako e, taki no przewidywany przez wielu pisarzy rząd światowy zupełnie nie ma racji bytu. I cały świat, który Petecki opisuje, bardzo podobny jest do wielu wizji z tamtego okresu. Najbardziej skojarzył mi się, dlatego że całkiem niedawno czytałem z kowbojami oceanu Artura Clarka. Tam też świat jest światem zjednoczonym pod zarządem Generalnego Dyrektoriatu, pod zarządem ONZ, gdzie ludzie żyją w, w pokoju, gdzie wszyscy pracują dla dobra takiej kolektywnej społeczności. U Peteckiego no, siłą rzeczy weźmy pod uwagę, że powstało to na przełomie lat 60. i 70. tak jak mówiłem, oczywiście dominującym ustrojem jest coś, czego już nie nazywa się komunizmem, ale jest dzieckiem ideologicznym komunizmu, a więc każdemu według potrzeb, od każdego wedle możliwości, wszyscy razem pracują dla dobra. Jednocześnie, e, kiedy ten świat jest taki równy, kiedy wszyscy mają te same szanse, kiedy nie ma granic narodowych, to spotykamy się z tak kuriozalnymi stwierdzeniami, jak jeden z historyków mówiący, kiedy jeden Europejczyk mówi drugiemu Europejczykowi na temat trzeciego Europejczyka, to przecież nie musi dodawać, że on jest biały, bo to jest oczywiste. No po prostu ryknąłem śmiechem w tym momencie, bo to, co dzieje się teraz, doskonale pokazuje nam, że Europejczyk wcale nie musi z definicji być biały, a jednocześnie niewiarygodne jest to, jak konfabulacje na temat światowego ładu, porządku i wszelkiej równości nie stoją w sprzeczności z skrzecząco no, rasistowskim stwierdzeniem, że przecież Europejczyk jest biały. Jest tam jeszcze wiele innych rzeczy, które fajne są. Tak samo jak wizja sniegowa z trylogii Ludzie jak Bogowie, która opisywała świat zjednoczony i ogólnoświatową stolicę i całą resztę. Wizja kontroli pogody, gdzie ludzie kontrolują pogodę na wybranym obszarze, a jednocześnie pozostawione są rezerwaty, na przykład północne wybrzeże Skandynawii, gdzie pogoda funkcjonuje naturalnie. O ile się orientuje, to wydzielenie takiego rezerwatu z całego systemu pogodowego planety no nie jest możliwe. Golfstrom też w momencie, kiedy zaburzymy naturalne ruchy w atmosferze jakoś tak dalej nie płynąłby tym samym. I trochę innych rzeczy. Rzeczy, które dopiero rzeczywistość musiała zweryfikować, pokazać, że, że są one, no, nierealne. I w, w warstwie socjologicznej, i w warstwie politycznej, historycznej, i w warstwie technologicznej. Sam główny wątek zaczyna się od podróży na Marsa. Ludzkość wcześniej odwiedziła Wenus. I jest to Rzecz piękna, prawie jakbym czytał e, Lema i jego niezwyciężonego. Lecą, na Marsa leci się długo 6 dni na napędzie atomowym. Teraz już wiemy, że tego typu napędy być może będą w nadchodzących dziesięcioleciach możliwe. Zawsze przypomina mi się tutaj cytat z książki Borisa Łapunowa: e, Zdobycie świata o tym, jak ludzie polecą na inne planety. Pada tam takie stwierdzenie technika współczesna nie zna jeszcze technologii pozwalających na dokonywanie takich lotów, ale niewątpliwie w nadchodzących dziesięcioleciach zostaną one opracowane. Wierzę więc, że pod koniec XXI wieku lot na Marsa trwający zaledwie tydzień może być możliwy. Zresztą nie o to chodzi. To jest tylko sztafasz. Sztafasz, dodajmy Dobry sztafasz, bardzo ciekawy sztafasz, no ujmujący dla kogoś, kto w dzieciństwie czytał arcta, czytał klarka i jego pokrewnych, jemu pokrewnych. To jest coś, co przemawia do mnie. Rzeczywiście, no, znajduję w sobie tego 10-12-latka, który zachłystywał się opowieściami o pilocie Pirksie i innymi rzeczami wtedy dostępnymi, który. No, z urzeczeniem czytał e, sobowtóra profesora Rawy, bo to są podobne rzeczy. Z jednej strony mamy e, te niesamowite sieci komputerowe, teleinformatyczne, łączące cały świat, z drugiej strony opisane w sposób dostępny e, ludziom z tamtej epoki. Więc to jest takie uroczne, urocze, chociaż rzeczywiście no, jest tu w tym pewna ramota. Mm, skład tej załogi, która ma lądować na Marsie wchodzi dwóch mężczyzn i dwie kobiety no bo oczywiście wiadomo, że Europejczyk jest biały ale socjologowie i psychologowie dawno już dowiedli, że załoga musi być mieszana, bo kobiety myślą przecież i reagują inaczej niż mężczyźni współczesna astronautyka i kosmonautyka ma na ten temat inne zdanie czego przykładem jest stwierdzenie szefa Rosyjskiej Agencji Kosmicznej po wypadku Sojuza że winą wypadku była obecność dwóch kobiet na pokładzie a wiadomo, kobiety na łodzi, no to Jonasz, straszna awantura była prawie tak duża, o hawajską koszulę jednego z twórców sondy Rosetta ale chyba odchodzę problemem postawionym tutaj jest to, w jaki sposób ludzkość ma się de facto mierzyć z własną historią, mianowicie na Marsie pierwsza ekspedycja odkrywa opuszczoną bazę istot z Procjona. Bazę, która była zamieszkana 140 lat wcześniej. Okazuje się bardzo szybko po krótkotrwałym zwiadzie i zaledwie kilkunastotygodniowych badaniach, że obcy odwiedzili nas, wylądowali w Afryce w 1942 roku i trafili w sam środek działań między armią generała Romla a Brytyjczykami. Jak więc Ziemia powitała swoich braci w rozumie, którzy przedsięwzięli tak długą, odległą o 200 lat podróż? Ponad 200 lat podróż. Otóż no, przywitała ich masakrą, ogniem i działem przeciwpancernym. I należy sobie teraz zadać pytanie, jak zareagują obcy, kiedy wrócą do domu i powiedzą, słuchajcie, tam żyje banda skurwy synów. Myśmy do nich z chlebem, a oni do nas yy, z pociskami wielkokalibrowymi. Tym bardziej, że okazuje się, że w opuszczonej bazie na Marsie znajdują się dwa generatory. Jeden z nich służy za pole kontrolne, za napęd dla statku, statku Procjan. Drugi natomiast o podobnej sile wycelowany jest w ziemię. Pierwotnie ludzie myślą, że jest to działo zdolne z gdzie Ziemię zniszczyć, potem okazuje się, że ostatecznie nie, ale tak naprawdę groźba tego, że obcy tu wrócą po to, żeby rozpiżyć całą planetę w drobny mak i nie hodować tak krwiożerczej rasy jest bardzo realna. I stają nagle przed sobą, konfrontując się z przeszłością, która wydaje im się odeszła kilkadziesiąt lat wcześniej. Zjednoczony świat, gdzie Europejczycy są biali, a wszyscy są równi, każdy ma równy dostęp i istnieje rząd oparty na zasadzie zgłaszania wniosków przez każdego obywatela. Nagle musi zmierzyć się ze swoją przeszłością. To dla mnie jest rzecz, no muszę przyznać bliska, dlatego że zdarza się, że rzeczy, które człowiek robił dawniej i zdążył o nich zapomnieć, nagle znowu wkraczają w jego życie i zaczyna się zastanawiać, boże, przetrawiłem to wszystko, przemyślałem, sytuacja została przemielona i teraz jest spokój, a potem się okazuje, że wcale nie. Ludzie muszą zdecydować przede wszystkim, czy zbroić się, czy uczyć, aby przywitać nowych przybyszów. Muszą podjąć też jeszcze jedną decyzję, która... No, jest tutaj takim finałem, jest odpowiedzią na pytanie o istotę człowieczeństwa, nie tylko pierwszej załogi i rady naukowej, która postanawia złamać rządzące światowym ładem zasady, aby chronić ziemię, ale także wszystkich ludzi. I pytaniem na... E, odpowiedzią na pytanie stanowiące problem tej książki, czy rzeczywiście ludzkość zasługuje na to, żeby Wyciągnąć do niej rękę, czy należy potraktować ich jak wściekłego psa, którego należy odłowić, a następnie uśpić, żeby nie kąsał przechodzących obok przechodniów. To jest fantastyka, która jest dużo bardziej przygodowa, mniej nastawiona na problemy niż. Ta późniejsza pochodząca z przełomu lat 70. i 80., niż ta pisana w latach 80., wtedy oczywiście było inaczej. W latach, kiedy pisali tacy ludzie jak Parowski, jak Zajdel, wnuk Lipiński, czy ich rówieśnicy po piórze, a nawet w czasach, kiedy debiutował Marek Huberat. No, wtedy tworzył się taki kanon polskiej fantastyki socjologicznej Petecki nie aspiruje do takich problemów stawia przed ludźmi no, zagadnienie w zasadzie bardzo klasyczne takie rasowe dla początku fantastyki naukowej czyli jak ludzkość spotka się z braćmi w rozumie udziela na nie odpowiedzi takiej jakiej myślę, że wszyscy życzylibyśmy sobie udzielić gdyby komuś z nas zadano to pytanie, albo przynajmniej śmiem wierzyć w to, że większość z nas takiej właśnie odpowiedzi chciałaby udzielić. A poza tym, cóż, nawet pomijając warstwę problemową, która jest w pewien sposób osią akcji, to jest to książka, która świetnie nadaje się nie tylko dla takiego dziada jak ja ale też dla czytelnika młodego książka Space Opera o czymś co teraz jest nam bardzo bliskie bo w momencie kiedy rozmawiamy o, no, ja już ją pogrzebałem ekspedycji Mars One która nie ma prawa w ogóle wystartować z Ziemi ale kiedy mówi się o tym, że mimo, że program Constellation został odwołany to jednak są jakieś próby kiedy patrzy się na takie pomysły jak E, MARW i, i pokrewne programy, które tworzono w zeszłych latach, lotów na Wenus, lotów na Marsa, to cały czas jest to przygoda, to cały czas jest to grupa kosmonautów, e, kosmonautów i astronautów, trudno, <gryw> ja tak cały czas rozróżniam, e, którzy stoją przed wielką przygodą, przed wielką zagadką, przed pierwszym kontaktem, radzą sobie z nim, całkiem nieźle, tak jak powinni radzić sobie z nim bohaterowie, którzy w, no, w sprzęcie, w którym dzisiaj ktoś bałby się wyjechać na ulicę, latali w kosmos 50-60 lat temu. I jednocześnie ta zupełnie naiwna wizja świata. Z jednej strony chciałbym wierzyć, że nie tylko podyktowana socjalizmem i, i ustrojem panującym wtedy w Polsce i takim gdzieś no programowym pisaniem, ale też idealizmem, wiarą w to, że pewne rzeczy można przeprowadzić. Teraz już wiemy, że w najbliższych latach, a na pewno w czasie, który Petecki przewidywał zjednoczenie świata, nie ma racji bytu. I chociaż on przewidywał, że no to właśnie ta zachodnia półkula będzie stawiać największy opór, no bo cóż innego mógł napisać pisarz w Polsce Ludowej na przełomie lat 60-tych, 70 to widzimy, że nawet my sami tutaj w do niedawna zjednoczonej Europie, nie mówiąc już o konfrontacji z Azją, bliską i daleką, z Afryką i o stosunkach z obydwoma Amerykami nie mamy absolutnie szans na światowy ład, a takie ciała jak organizacja narodów zjednoczonych, albo zupełnie już fantastyczny pomysł, że naukowcy wszystkich krajów w imię nauki odmówią pracy, jeżeli świat się nie zjednoczy. To są pomysły, które można teraz tylko nazwać mrzonkami. Mrzonkami, z których przykro jest nawet drwić, bo były no były bardzo piękne i prawdę mówiąc, szkoda, że być może za mojego życia nie ma nawet szans na to, żeby przynajmniej część z nich się ziściła. Także polecam tę książkę. Zarówno tym, którzy są trochę starsi, jak i tym, którzy są trochę młodsi. Może dla tych, którzy mają lat 12, część zagadnień będzie trudna, może po prostu umknie im i przeczytają fajną, ciekawą przygodówkę o tym, jak to ludzie polecieli na Marsa, no i co tam znaleźli bo na dobrą sprawę tak jak u Peteckiego Marsa mamy zbadanego dosyć dokładnie było na nim wiele bezzałogowych sąd ale kto mi zaświadczy kto mi zaręczy, że coś tam się nie czai pozdrawiam